Siewa, wpadliśmy po respekt jak po high-says, ale bujamy wciąż głowy jak and bass. Ja wcale nie mówię, że gram najlepiej i nie daję dwóch Kurwa mać ma wpadliśmy po respekt jak po high-says Ale bujamy wciąż głowy jak drum and pace. Ja wcale nie mówię, że gram najlepiej I nie daję dwójek na siłę jak profesor Steter On tnie te sample i opiera je o 49 I robi to już od dobrych paru lat Ja chcę araży, ale znów mordę upił Ten co ma więcej klawiszy niż Monty lubi On rana tempy sztuki, już go to znudziło One krecą tylko kiepski jako kiłka My mamy syrii, to jest pewne, ej To wspólny mianownik.